Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkładać się wokół zmęczony tryb życia Który przypomina kratę obraz kicia praca do mi praca, do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Dobra, przyszły warto się liczy się ja ma... Niezależna audycja internetowa Podnośnik Górał przy mikrofonie, 11 kwietnia 2012, dzisiaj mija 4 lata od kiedy bawiłem się w nagrywanie audycji, audycja podcastowa Podnośnik i pod wpływem e-maila od Filipa Dawidzińskiego postanowiłem powiedzieć kilka słów, podziękować słuchaczom. Dlatego zacznę od początku. Podcast, podnośnik. Nie powstał z spróżni z, z niczego. Wcześniej bawiłem się z kolegami Siwym i Jerem w taki podcast, który nazywał się Podgłośnia. Co ciekawe, jeszcze można znaleźć w internecie epizody tego podcastu. Mimo, że już wiele lat nie ma tej strony, nasze drogi mojej kolegów się rozeszły. Podgłośnia zginęła, nie kontynuowano, nikt z nas nie robił dalszych odcinków. Ja postanowiłem zrobić. Twój własny podcast i postanowiłem Polakom, którzy nigdy nie byli w Stanach, przybliżyć tutaj troszeczkę Stany Zjednoczone, rzeczywistość poloniną w Nowym Jorku. Ja nie chciałem pokazać Ameryki, gdyż to jest raczej niemożliwe. Nowy Jork to nie jest Ameryka, jak kiedyś mówiła Hillary Clinton, Nowy Jork to jest to jest Nowy Jork, to jest największe miasto Stanów Zjednoczonych i ci, którzy podróżowali po Stanach, wystarczy pojechać trochę na zachód, na środek Stanów Zjednoczonych i to jest prawdziwa Ameryka, Nowy Jork to jest zupełnie inne miejsce. Także taki był mój plan, opowiedzieć troszeczkę o sytuacji tutaj Polaków, o, o Ameryce I, i tak zacząłem nagrywać audycję. Pierwszy epizod zatytułowany był Zmierzch Ameryki. Materiał ten nagrywany był jeszcze dla podgłośni, ale nie znalazł tam miejsca. Ale ja postanowiłem tutaj zaprezentować go słuchaczom w podnośniku i pierwszy gość, pan Marek, który przejechał do Stanów w 1972 roku opowiada jak stany się zmieniły, jak wszystko chyli się ku upadkowi, a było to nagrywane zanim oficjalnie rozpoczęła się recesja nasz gość już mówił, że Stany są w stanie recesji, także pan Marek był prorokiem nie we własnym kraju gdyż urodził się w Polsce, w Warszawie a recesja rozpoczęła się kiedy mój kolega sprzedał dom i pojechał do Polski także pierwszy odcinek pojawił się dokładnie 4 lata temu z Mierzch Ameryki z podnośnik. no taki miałem plan porozmawiać z ludźmi opowiedzieć różne historie historie prawdziwe, tutaj nikt nie zarabia pieniędzy yy, nikt nie dostał dolara ja od nikogo nie dostałem dolara za nagrywanie tej audycji jeśli są na stronie podnośnika jakieś jakieś ogłoszenia czy, czy banery to wszystko to jest za darmo ja od nikogo nie biorę pieniędzy gdyż gdybym wziął jednego dolara to nie byłaby to audycja niezależna, bo już musiałbym troszeczkę uważać i podam jeden przykład kiedyś jeden kolega do mnie mówi, kolega który tak robi pieniądze w różnych miejscach i mówi, że słuchaj, może jakiś tam ba banerek mały od lotu, ja sprawdziłem można coś zarobić, co ty na to a ja mówię do niego, nie, dziękuję jeden z odcinków lotem dalej, mówi o polskich liniach lotniczych, o jakości usług. Jeśli ja na stronie podnośnika miałbym taki baner, na przykład od lotu, to już nie mógłbym tego odcinka puścić i powiedzieć jakiegoś tam no, złego komentarza dla lotu o ich usługach. To już nie byłaby audycja niezależna, dlatego ja nie biorę pieniędzy żadnych i dzięki temu mam tutaj możliwość mówienia o tym, co chcę. Moi goście, których troszeczkę już się przewinęło tutaj przez podnośnik nie są cenzurowani, nigdy nie wycinam, nic nie wycinam i chciałem właśnie tutaj w tym miejscu podziękować wszystkim gościom za to, że chcieli tutaj powiedzieć kilka historii swoich, że, chcieli, że znaleźli czas, chciałem też podziękować słuchaczom, że słuchają podnośnika, i tutaj co roku jest zrobiona ankieta podcastowa jest to zabawa, przypominam i podnośnik w tym roku również zajął dobre miejsce w tej ankiecie także tym, którzy brali udział w tej ankiecie chciałem podziękować zwłaszcza tym, którzy głosowali na podnośnik także wielkie dzięki Na no, podnośniku jest y, wiele tematów, są tematy emigracyjne, tutaj jesteśmy emigrantami, kto nie urodził się w Stanach jest y, emigrantem i y, można posłuchać, jak przyjechaliśmy tutaj do tego kraju, Polacy mówią jakie mieli historie z tym związane, niektóre bardzo trudne na przykład w odcinku Nieproszeni proszę sobie przesłuchać, jeśli ktoś nie, nie słyszał, to są naprawdę życiowe tematy i zacząłem rozmawiać z ludźmi takimi z normalnymi Polakami, normalnymi zjadaczami chleba, podobnie jak ja i kiedyś spotkałem koleżankę dziewczynę mego kolegi która na ulicy mówi, spotkałem ją na ulicy i ona mówi, o słuchaj, bo to odrobisz taką fajną audycję, ale... ja mówię, ale co? Ona mówi, "Ale nie będę mówić, nie, nie, no mówię, dlaczego nie? Ona, a bo dobierasz ludzi tendencyjnie. Ja nie dobieram ludzi tendencyjnie, tylko rozmawiam z tymi, którzy chcą ze mną rozmawiać, to jest raz, a dwa i mówię do niej, bo ona zarzucała, że... Ja rozmawiam z takimi ludźmi, którzy przyjechali tutaj, nie wiem, z Kanady przez ba w bagażniku i tak dalej, a ona obywatelka tutaj, ja mówię do niej, słuchaj, ty tutaj skończyłaś różne szkoły, przyjechałaś dawno temu, może ty coś opowiesz do, do, do, do tej audycji, powiesz kilka słów, ona nie. No i właśnie tak to wygląda, że ja rozmawiam z ludźmi, którzy którzy chcą ze mną porozmawiać, i naprawdę wszystkim dziękuję za to. Bardzo do mi wraca, wyszli ci do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Do lat przyszłym, warto się liczy się jakoś. Morale skupione, rodzina w tle płonie. Przykre, lecz prawdziwe, życie bardzo chciwe. Kto zajmie więcej, NCPC, w której ręce? wolności, chyba nie zazdrości. Pada nam no temu w ręce dziwnych gości. Prezydent Francuzów, bardzo zresztą czuły. Miałeś wolność wszystkim, lecz łatwo tylko dziury. Twoje szefy, Bildin, wysoka siada boka. Przypomina drapacza o szarych obłokach. Wysoka wieża, trochę uśmierza ból Jakie miałem tutaj historię przez te cztery lata? z osób, które można usłyszeć w podnośniku. Tylko jedna osoba miała zażalenie, także na ponad 90 odcinków nie jest to zły wynik. Nagrałem kiedyś odcinek o tym jak jeden Polak w dawnych czasach tutaj w Stanach biednej z agencji wyrabiał ludziom prawa jazdy, zielone karty, to wszystko było oczywiście nielegalne. Czy to było prawdziwe czy nieprawdziwe, ja tego nie wiem, ja nie jestem tutaj historykiem, ja nie jestem w stanie tutaj sprawdzić czy ktoś kłamie czy nie kłamie. Po prostu każdy jest wolność słowa, ja nikogo tak jak mówiłem nie cenzuruje, ale chyba musiało być dużo prawdy ten człowiek, z którym nagrywałem ten odcinek wysłuchał tego materiału i potem spotkał gdzieś mnie przypadkiem i mówi do mnie, żebym ten podcast wyrzucił z sieci a jeśli nie, to przyjdą do mnie, cytuję russy i zrobią mi odwiert w czasie. koniec cytatu no to pomyślałem sobie no nie ma problemu, ja to wyrzucę, nie to żebym się wystraszył, bo bo ja się nie przestraszyłem, ale po cholerę jakieś takie dziwne tutaj słowa do mnie kierować nie wystarczy powiedzieć słuchaj przesadziłem weź to wykasuj oczywiście wziąłem to wykasowałem także oprócz takiej jednej historii nie miałem tutaj jakichś takich większych przebojów się dla mnie rodzina Przyjaciele w parku, fajny klimat Uśmiech na mojej twarzy, parzy, nie parzy Jarzysz, nie jarzysz Opinie pozostawiam, powiem ci jedno Na pewno kolego. ja mam zdanie jedno Jak coś opuściłem, to mało wypiłem Żadnością w tym mieście zroczyli się się piwem Korzystam kiedy mogę i daję stąd nogę Opuszczam ten kraj i mówię wszystkim baj Nie wiem, czemu jeszcze bieszka w tym mieście, nowy mu. Nie wiem, czemu jeszcze, mieszkam w tym mieście, nowy Jork daje mu. Nie wiem, czemu jeszcze, mieszka w tym mieście, nowy Jork daje mu Nie wiem, czemu jeszcze mieszkam. Czasami dostaję listy e-mailowe, może przeczytam kilka, ażeby było ciekawie. Większość e-maili jest pozytywna, chociaż czasami dostaję, dostałem może dwa czy trzy e-maile, co naprawdę chyba nie jest złym wynikiem. Na przykład Kamil pisze, proszę mnie zdjąć z listy e-mailów. Dziękuję. I powiem teraz o co chodzi, otrzymywałem i dalej dostaję elektroniczne listy zbiorowe, gdzie jest wielu adresatów i korzystałem z takiej listy osób po prostu wysyłałem ludziom informację o świeżo opublikowanym odcinku podcastu teraz już raczej tego nie robię i spotkałem kiedyś Rafała trzy razy może tego człowieka spotkałem i prosił mnie ażebym zareklamował na stronie podnośnika dał link do jego szkoły nurkowej, ja to zrobiłem nagrałem odcinek o nurkowaniu i wiem, że pięć osób to ja mówię tylko o osobach, które ja znam po wysłuchaniu tego podcastu zapisało się na kurs nurkowy trzy osoby z tej piątki poszło do Rafała dało mu zarobić pieniądze i bardzo dobrze i ja wysyłałem e-maile do ludzi reklamując I oczywiście ten odcinek i pośrednio tą stronę Rafała i z tym nie było problemu i tu upłynęło sporo wody otrzymałem jakiś e-mail zbiorowy i wysłałem informację o nowym epizodzie i od jednej z osób otrzymałem odpowiedź co to za rozsyłanie wirusów proszę do mnie nie pisać to jest koniec cytatu sprawdziłem później e-mail odpisałem oczywiście wcześniej przepraszam więcej to się nie powtórzy tak jak to zwykłem robić i sprawdziłem od kogo ten e-mail przyszedł i okazało się, że e-mail przyszedł od Rafała który prosił mnie wcześniej o zareklamowanie swojej szkoły nurkowej na podnośniku no comment Śpiewamy prawdę, śpiewamy prawdę Jak w okrutnym świecie sieją propagandę Wszyscy mówią, że jest pięknie, wszyscy się kochają A w rzeczywistości tylko w kółki grają Taki już ten świat, w którym żyjesz ty, żyje ja Taki już ten świat, w którym żyjesz ty, żyje ja Taki po prostu Jaki jestem. świat się mówić, takie dubne rzeczy Kiedy wokół pieniądz Jakie jeszcze dostaje listy? No pierwszy tutaj z brzegu Pisze Aniela S. Poznaliśmy się na wyciągu w Camelbak, ciekawe masz audycję na podnośniku, hej. Magnesik znalazł miejsce na mojej pracowniczej szafuni, zaraz obok kartek świątecznych, więc reklama jest. I bardzo fajnie, ja na przykład nagrywając byłem dwa razy na Paradzie Pułaskiego, tutaj w Nowym Jorku i zawsze miałem magnesiki z logiem podnośnika. I to jest bardzo fajna sprawa, bo taki magnesik można sobie przyczepić na lodówkę i... Tutaj nie ma żadnego problemu, wizytówkę ludzie wyrzucają i te magnesiki przez lata, tutaj przez te 4 lata troszeczkę ich rozdałem, także te magnesiki robią robotę i dostałem e-maila, czytam Joanna, mistrz kierownicy, super, to był tytuł odcinka, też bardzo fajny odcinek i koleżanka Joanna pisze Namawiam jednego człowieka, żeby swoje falietony, które bardzo lubię przełożył na wersję dźwiękową Mam w tym duży interes, mogłabym bowiem słuchać i malować Jestem winna jednemu znajomemu pięć obrazów, kopii, nie lubię robić kopii, zabieram się do tego od blisko dwóch lat, wstyd, zbieram materiały do słuchania, dzięki za podnośnik, żeby się wreszcie wywiązać z malarskiego zobowiązania. Człowiek od felietonów odpisał, że do tego potrzebny jest półprofesjonalny sprzęt, tak jest? Masz profesjonalny sprzęt do umieszczania wyznań rodaków na internecie? Czy chętnie Twoją odpowiedź przesłałabym temu felietoniście? Może okazałoby się to prostsze niż myśli i skorzystałby z Twojego doświadczenia? Napisz czym się posługujesz. Serdeczności Joanna. I z tego co pamiętam ja udzieliłem odpowiedzi. Pewnie ten, ten człowiek odesłał mi e maila Joannie i, i, i może ten felietonista zamieni to na audio, tego nie wiem także takiego e-maila dostałem kiedyś też dostałem, o tutaj widzę jest e-mail, dostałem z radiostacji ulicznik, pisze Marcin dyrektor reklamy i promocji radiostacji ulicznik.net jesteś już drugą osobą, która bawi się w nagrywane audycje do odsłuchania ze swojej stronki którą ostatnio poznałem. Pierwszą był Marcin z Montrealu i dogadaliśmy się i zrobiłem specjalny kanał w Uliczniku, gdzie on co tydzień wrzuca swoje audycje i ludzie słuchają bez ściągania i ITD, definitywnie większa publika ITD, jakbyś był zainteresowany to może pójdziesz tą samą drogą i ten kanał wzbogaci się jeszcze o twoje audycje dodawane co tydzień. Także to była radiostacja Ulicznik, bardzo mi było miło, ale nie, nie, nie podjąłem się nie podjąłem się nagrywania dla nich audycji, byłbym troszeczkę uwiązany. Kiedyś nagrywałem trzy razy w miesiącu co 10 dni. Teraz ostatnio nagrywam dwa razy w miesiącu, publikuję odcinek plus przerwa wakacyjna, sezon ogórkowy, wtedy zbieram siły. O i właśnie tutaj na podnośniku mamy link, banner do wolnych mediów. I tutaj od Maurycego Hawranka otrzymałem któregoś dnia e-mail. Witam. Chciałbym zapytać Cię o podcast Podnośnik. Audycję masz na całkiem niezłym poziomie, i chciałbym zapytać Cię o zgodę na wykorzystanie ich w, ni w interaktywnym, niekomercyjnym radiu Wolne Media, radiowolnemedia.net które jest częścią niekomercyjnego portalu Wolne Media. Dzięki temu słuchalność Twojej audycji powiększałaby się. Martwi mnie tylko w przypadku Twojej zgody, czy, czy aby to nie muzyka na licencji Copyright. Pozdrawiam i liczę od, na no, odpowiedź. I tu powiem, że. Muzykę, którą do tej pory ja używałem, teoretycznie nie powinienem jej używać, gdyż nie miałem do tej muzyki praw, ale od już dłuższego czasu wszystkie te odcinki, które można zobaczyć na wolnych mediach, wysłuchać na wolnych mediach, to jest muzyka, którą mogę używać, muzyka darmowa i dlatego też zmieniłem logo. I, zmieniłem, przepraszam czołówkę podnośnika wcześniej był KSU, nie próbuj nigdy iść pod prąd, a teraz wróciłem do starej, dobrej sprawdzonej czówki z koledzy tutaj ze, z Brooklynu, teraz ze Staten Island i MD Arecki, bo to o nich mowa powiedzieli, że mogę używać ich muzyki bez żadnych problemów nagrali sobie płytę w, w domu na bardzo dobrym poziomie no i tak się chyba historia ich zakończyła, chociaż cały czas mówią, że będą pracować nad na drugą płytą kilka kawałków nagrali. Cześć, to ja Marecki, obok przyjaciel Darecki. Wciąż tworzymy, wciąż układamy. Tekst oczywiście niecenzurowany. ale wracając do właśnie do wolnych mediów zapraszam bardzo interesujący portal można tam przeczytać i znaleźć takie informacje które, które w, w mediach mainstreamowych nie, nie zobaczymy media jak wiadomo są strasznie cenzurowane i podają nam tylko takie informacje głównie takie informacje które chcą żebyśmy je usłyszeli Dlatego zajrzyjmy do dowolnych mediów i lecimy dalej. Tutaj, jakie tutaj jeszcze mam e-maile? Zaraz, zaraz. O, jest. I może teraz przeczytam e-mail od Bartka na Twój podcast. Jednocześnie na podcast amatorski trafiłem zupełnie przypadkiem, wcześniej słuchałem jedynie podcastów Polskiego Radia, czyli zwykłych audycji nagranych i udostępnionych. Jak co kilka dni także i na początku listopada tego roku wszedłem na wolnemedia.net i moje spojrzenie przyciągnęło niewielkie zdjęcie, na którym była wieża oraz zelektryfikowane torowisko. Jako, że między innymi interesuję się koleją, kliknąłem, zacząłem słuchać podcastu po powrocie do Polski, a później w górach Kalifornii i innych, łącznie z Gliniarzem z Nowego Jorku, który, jak sam powiedział, jest z mojego miasteczka Lubartowa. Przesłuchałem wszystkie twoje podcasty umieszczone na wolnych mediach i przeniosłem się na twoją stronę, gdzie znalazłem pozostałe podcasty i tym samym prawie do Wigilii Bożego Narodzenia wysłuchałem wszystkich twoich podcastów, ile lat mieszkałeś w USA i tak dalej, i tak dalej i email był długi, Także faktycznie podcast Podnośnik jest słuchany nie tylko z mojej strony. Obecnie wiele osób posiada iPhone, iPad inne wynalazki. Nie trzeba mieć komputera, żeby słuchać podcastów i wracając do podcastów. To jest podcast Podnośnik, podcast amatorski i technicznie rzecz biorąc Wszystkie audycje, które z Radia Komercyjnego są nagrane i udostępnione w, w formie odcinków do pobrania czy do odsłuchania na stronie, technicznie też są podcastami. Jeśli mówimy o podcaście amatorskim, to nie ma teoretycznie dwóch takich samych podcastów, ile w Polsce jest podcastów. Otóż pierwszym podcastem, którego ja zacząłem słuchać, do tej pory słuchałem i przyjaźnie się z jego twórcą, z Filipem Dawidzińskim, który nagrywa z Dublina. Wysłuchałem... Zacząłem robić swój podcast i po przesłuchaniu na przykład mojego podcastu czytam od Pawła Prokopowicza. Witaj Góralu, jakiś czas temu wpadł mi w słuchawki Twój Podcast. Przesłuchałem wszystkie odcinki właściwie jednym tchem w parę dni. Rewelacja, bardzo ciekawi goście, dużo o podróżach, co lubię akurat bardzo. Zawsze ciekawe tematy, można się dosłownie przenieść i być razem z Wami. Chyba sobie odsłucham to wszystko jeszcze raz. Najbardziej mi się podobały odcinki o Karaibach, o porażce w Domu Starców. Był przejmujący autentyczny i dający do myślenia. Stacey, również świetny odcinek, humorystyczna historia, Francja, elegancja albo te połowy tuny i morskie opowieści Rewla, rewelacyjny był również kierowca troka, sama prawda z jego ust i widać bardzo mądry gość, podsumowując reportaż najwyższych lotów mam masz szczęście do ciekawych ludzi z niecierpliwością, czekam na następne odcinki serdeczne pozdrowienia, keep going Paweł i właśnie yy, Paweł słuchał innych podcastów, między innymi mojego to, co bardzo mnie cieszy i zaczął nagrywać swój Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych, podcast zrzeszowa Bardzo fajny podcast, na stronie podnośnika znajdziecie linki do innych podcastów. Zapraszam do słuchania, podcasterzy powinni się wspierać, chociaż środowisko podcasterskie to jest takie małe poletko i czasami się wejdzie w jakieś, w jakieś błoto, a czasami i nie, nie wszyscy się tutaj lubią. Ja bym powiedział, że środowisko podcasterskie to jest wycinek polonijnej, polskiej rzeczywistości. Jednych się lubi, innych się nie lubi. I, I tak to w ogóle wszystko działa. Lecimy dalej. Łukasz pisze. Cześć! Nie wiem co dzieje się ze stroną, ale od kilku odcinków nie mogę dodać komentarza w podcaście. Z tego co zauważyłem, nie tylko ja mam ten problem, jakieś zabezpieczenie zostało dodane, znak zapytania. I, i właśnie ja publikuję to na serwerze Apple'a i nie mam tutaj zbyt dużego pola do popisu gdyż nie ode mnie to zależy jak funkcjonują ich serwery ale muszę powiedzieć, że jest naprawdę dużo lepiej niż wtedy kiedy ja zaczynałem, wtedy naprawdę ciężko było nawet ze strony playerkiem odsłuchać, odcinka teraz jest dużo lepiej, ale tak jak było w tym e-mailu, ciężko czasami zostawić komentarz i ja nie dziwię się, że tych komentarzy jest może mało, no, poza tym yy, słuchacze często słuchają gdzieś, gdzieś nie w domu, gdzieś można nawet odsłuchać to z telefonu komórkowego, w każdym razie ważne jest dla mnie, że yy, słuchacze tego yy, słuchają, Także kilka takich miałem e-maili właśnie o problemach ze zostawieniem komentarza, no ale nie ode mnie to zależy, kiedy publikowałem, kiedy chciałem opublikować Podnośnik Miałem problem z taką rzeczą, jaką jest RSS, RSS. Nie będę się zagłębiał w sprawy techniczne, gdyż nie jestem w tym dobry. Nie mogłem tego przejść, tematu i tutaj w Nowym Jorku były cztery, nie wiem ile jest teraz, cztery Apple Story i jak, jak wchodziłem i tam rozmawiałem, rozmawiałem z tymi geniuszami, chciałem właśnie zmęczyć ten temat. Schodziłem buty, powiem szczerze i kiedy już mnie tam widziano, to uciekano ode mnie, bo nikt z tych geniuszy nie... Umiał tego tematu, znaczy umiał, dwie osoby były, które, które mi pomogły, ale naprawdę musiałem się sporo nachodzić i kiedyś zamierzałem nagrać odcinek, no może kiedyś jeszcze nagram, chociaż już przestałem chodzić po tych sklepach o jakości usług właśnie w sklepach Apple. A. I tutaj znalazłem jeszcze jeden e-mail o problemach technicznych. Cześć Marek, kilkakrotnie próbowałem słuchać podcastu, niestety obie przeglądarki Explorer i Mozilla Zawsze mi się zamykają jak próbuję otworzyć jakikolwiek plik na Waszej stronie, a raz pojawił się komunikat, że mam nieprawidłowo zainstalowane wtyczki. Z innymi stronami tak mi się nie dzieje, czy wiesz może gdzie tkwi przyczyna i co muszę odinstalować, zainstalować, podejrzewam kolizję z jakimś innym programem, plikiem lub brak jakichś bliżej nieznanych kodeków, pozdrawiam miras. Także takie są problemy, takie były problemy. Na podnośniku i dostawałem też e-maile o tym, że jakość techniczna, że głośności były w odcinkach często, gęsto niewyrównane. Ja się przyznaję do, do tego bezbicia. No nie, nie zwracałem na to tak kiedyś uwagi, teraz wracam, mimo że czasami no, nie jest to tak jak należy, ale, ale naprawdę gdybym chciał wszystko poprawiać i zrobić idealnie, to nie opublikowałbym 90 odcinków, dla mnie najważniejsza, tutaj jest treść, jakość techniczna na drugim miejscu, chociaż musi. Odcinek być dobrze nagrany, no przyznaję się bez bicia, głośność czasami skacze do góry, także skakała kiedyś, teraz mniej, także na to zwracam uwagę, treść jest ważniejsza od formy. No i ten mikrofon, do którego teraz mówię, za płaciłem za niego parę złotych i dzięki temu mogę nagrywać w różnych miejscach i jest jeszcze odcinek, który nagrywałem niedawno, odcinek o nurkowaniu połączonym z żeglowaniem, pozdrawiam Jarka, nagrywaliśmy to w knajpie w połowie nagrywania, zaczął grać jakiś koncert na żywo, ja nic nie słyszałem, co Jarek do mnie mówił, ale dzięki temu mikrofonowi jest to jak... Podejrzewam, jak wiem z doświadczenia, nagrane w bardzo dobrej jakości, także nie można oszczędzać na różnych sprawach w przypadku nagrywania podcastów, nie można oszczędzać na mikrofonie. Do mnie y, solnisko, stały słuchać, pozdrawiam. Hej, witam, piszę z Polski, słucham Twój podcast, liceniam go sobie. Słyszałem na ostatnio modkaście Parada Płaskiego, że masz wywiad z Peją. Podeszli link, linka, pozdrawiam ze stalowej woli. Jeśli wiesz, gdzie to jest Sławek. I potem pisze jeszcze, hej, właśnie wysłuchałem twojego podcastu o Paradzie płaskiego. fajnie, dużo różnych zachowań Polaków, ludzie ze Stalowej Woli, obecni, fajnie, hostesy, hu, hu, hu, podoba mi się o kierowcach ciężarówek, sam chciałbym być takim kierowcą, w tej chwili prowadzę cukiernię w Stalowej Woli, yy, oceanem zapachniało po podcastie o łowieniu ryb, coś fajnego nawet się rozmarzyłem, chciałem ci podziękować za twój podcast, wcześniej słuchałem podgłośni, w podobnym klimacie też z zaciekawieniem, zwłaszcza dla kogoś z Polski, tak też była barmanka ze Stalowej Woli, zauważyłem i cieszyłem się chciałem Ci podziękować i podziwiam się, że Ci się chce że znajdujesz czas oraz tworzysz coś fajnego nie musisz odpisywać, wiem, że w USA duże tempo życia, moi znajomi mają cukiernię na bryklinie, wiem jak to jest, Sławek Także, także Sławek Solnisko dzięki za słuchanie podcastów, takie e-maile naprawdę cieszą, bo można powiedzieć, że to jedyna zapłata za jakiś tam czas, za robienie podcastów bo to nie jest tak, że ja sobie siedzę w domu i, i ludzie walą do mnie drzwiami i oknami i to odcinki się same nagrywają ja dzięki nagrywaniu podcastów spotkałem naprawdę wielu ludzi i powiem, że jest to fajna sprawa spotykać ludzi, z nimi rozmawiać ja często, gęsto naprawdę dowiaduję się nowych rzeczy i jest to bardzo ciekawe i powiem na przykład, że Afryka Dzika, odcinek o, o wyjeździe do jednego z biedniejszych krajów na ziemi, do Burkina Faso. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli o takim kraju. Ja wcześniej nie wiedziałem, że taki kraj, kraj istnieje. Ten odcinek można sobie wysłuchać. Bardzo pięknie. Magda potrafi opowiadać. No ma talent, w ogóle ma talent do, do wielu rzeczy. Także ten odcinek nagrywałem Trzy razy, dwa razy przyjeżdżam do New Jersey do Magdy, raz i trzeci raz nagrywaliśmy to w parku w Nowym Jorku. Gdzieś, kiedyś tam, także żeby nagrać jeden odcinek potrzebowałem trzech podejść, także do osoby, która zechce wziąć udział w tym projekcie. Często, często trzeba dojechać, a trzeba się umówić, także tak to wygląda w rzeczywistości. Norbert z New Jersey, pozdrawiam Norbert, pisze Pisze Robert. Norbert, Norbert. Siemasz Góral. Mam na imię Norbert, mieszkam w New Jersey i od jakiegoś czasu odsłuchuję Twojego podcasta, Dobra Robota, mam pomysł, tematy, gdyby Twoje się wyczerpały, w co wątpię, ale do sedna pracuję za kierownicą i jakieś dwa miesiące temu poznałem ciekawego klienta, który ze swoją pasją i przygodami będzie pasował, jak ulał do Twojego podcastu. Do tego gościu jest rozgadany na maksa i lubi opowiadać o sobie i swoich podróżach. Nazywa się Marek Michael, Michael, nie wiem jak, jak to wymówić, dziś tracker z niespokojną duszą, a kiedyś 30 lat temu w kowy świat w latach 70 -tych. o jego wyprawie mówiła cała Polska, bo objechał cały świat na niewielkim motocyklu w 125 cm, od 10 lat mieszka w USA, w Houston, w Teksasie pracuje jako kierowca traka więc ma szansę się z nim umówić gdzieś na Nordist, bo i tu jeździ, a ja go spotkałem w Scranton, Pensylwania, do tego patriota pełną gębą, to jego strona. Czasami słuchacze podsyłają mi tutaj tematy, ja oczywiście, to jest e-mail sprzed paru dni dosłownie, może sprzed kilkunastu maksymalnie, ja jeszcze z, z Markiem, byłem już na jego stronie, no fff, naprawdę ciekawy zawodnik, tak jak tutaj pisze Norbert, Także spróbuję się z nim skontaktować i mam nadzieję, że będzie można posłuchać o wyprawie w do dookoła świata. I tutaj, tutaj czytam tam kolejnego e-maila pisze Ewa. Witam, jestem dziennikarką lokalnego Tygodnika w Lubartowie, to takie małe miasteczko pod Lublinem. Jakiś czas temu na pańskiej stronie odsłuchałam podcast o policjancie w Nowym Jorku, tak to się składa, że jest ten mężczyzna pochodzi właśnie z Lubartowa. Często piszemy o mieszkańcach naszego miasta, dlatego chętnie napisałabym właśnie o tym mężczyźnie. To dość ciekawa postać. Czy mógłby pan, pani, no ciekawe, na niego nakierować, podać maila lub numer telefonu? Byłabym bardzo wdzięczna. Oczywiście zaznaczymy w tekście, skąd mamy te informacje. Pozdrawiam serdecznie. Ewa Lisek, Tygodnik, Wspólnota Lubartowska. Yy, także ja oczywiście przekazałem informację yy, Tomkowi, z którym rozmawiałem, czyli policjantowi, gliniarzowi z Nowego Jorku, miał się do niej odezwać, czy czas mu na to pozwolił, nie wiem, ale jeszcze mu przypomnę, także yy, ktoś tego słucha w Lubartowie, pod, mówi o podnośniku, pozdrawiam wszystkich z Lubartowa, o i jeszcze odnośnie yy, gliniarza z Nowego Jorku, tutaj widzę drugi mail Mateusz, Pisze, witam, czy mógłbym prosić się o namiary na pana policjanta, e-mail, cokolwiek przez co mógłbym się z nim skontaktować, z którym przeprowadzałeś wywiad, bardzo pilna sprawa, byłbym ogromnie wdzięczny, pozdrawiam Mateusz i tutaj tak wnioskowałem, przekazałem oczywiście Tomkowi policjantowi ten e-mail, nie wiem czy się skontaktował. To już ja na to nie mam wpływu i tak wnioskuję, że po e-mailu, że młody człowiek chce zostać policjantem, pewnie gdzieś tutaj mieszka i potrzebuje kilku informacji, także podnośnik, informacji nośnik. O i jeszcze może dwie sprawy mi się przypomniały. Marcin Wilczek, lider zespołu Prime Prophecy który robi dobrą, świetną muzykę i kiedyś po koncercie w Cricket Club nagrałem z zespołem taki trochę luźny wywiad ale całkiem, całkiem sympatyczny i po opublikowaniu na podnośniku wywiadu Marcin później dziękował mi i twierdził, że dzięki tej audycji w ciągu miesiąca na MySpace było 5000 wejść właśnie dzięki audycji Także chyba ktoś tego słucha, bardzo, bardzo mi to y, oczywiście pochlebia i nawet ostatnio byłem na jakimś koncercie w Profesji, dostałem y, nową płytę i tam nawet jeden człowiek się zdziwił, dlaczego ja dostaję płyty za darmo, robię rzeczy bezinteresownie, nie wiem czy ta płyta to jest jakaś gratyfikacja, no ale, ale nie, nie wylikajmy się. A druga sprawa, muszę tu podziękować Darkowi Ocetkowi, którego kiedyś nagrywałem na jakiejś imprezie domowej i nagrałem, poprosiłem go o zaśpiewanie i zagrał na gitarze, kilka szans zaśpiewał i ja używam muzykę do odcinku o tematyce żeglarskiej, powtarzam jego y, utwory dlatego, że nie ma żadnych darmowych szantowych kawałków do publikowania, dlatego y, Darek dzięki jeszcze raz i ja kiedyś nagrałem z Darkiem odcinek po jego koncercie tutaj w jednym z klubów nowojorskich ale nie opublikowałem bo 10 czy 11 minut bardzo krótki odcinek ja, ja będę chciał Gdzieś kiedyś może uda się Darka złapać Darek teraz w Georgii mieszka I zrobić z nim tak solidne pół godziny Albo i lepiej Bo, bo temat jest ciekawy Także takie są sprawy yy, Muzyczne na podnośniku Raz, raz. Tak, to właśnie to może byłoby na tyle. Trochę się rozgadałem jak na mnie. Zapraszam do słuchania wszystkich podcastów, również podnośnika. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te 4 lata, za to, że chcieliście Słuchać w tej audycji ja wiem, że ludzie nie mają obecnie czasu, że każdy jest zabiegany że publikacje, video wygrywają, że to może byłoby na tyle pozdrawiam, no nie mogę pozdrowić wszystkich pana Władka, Sunset Park który komentuje tu każdy odcinek chyba, że nie może z przyczyn technicznych zapraszam do słuchania podnośnika dwa razy w miesiącu tak mniej więcej i... i co? Wesołych Świąt! A nie, przepraszam, święta już były. Tak, jedne były, drugie będą. Do, do usłyszenia. Znaczy, krótko mówiąc, to było tak. Bo wszyscy jadą na Amerykę, prawda? Wszyscy jadą. Teraz oglądałem ostatnio nawet taki odcinek polskiej telewizji, gdzie policjant mówi tak... Szukam sąsiada pana, wie pan gdzie on jest? On no, mówi, za chlebem do Ameryki pojechał. A policjant mówi tak, za chlebem to się teraz z Ameryki jedzie. Czujesz? Że teraz niby za chlebem to się z Ameryki jedzie. No. A mi się bardzo podoba. Siedzimy akurat teraz. Wy tego nie widzicie. Wy trzech. Adaś. Adaś Boczek. Marcin Pilot. I ja, Artur, Artek i moczymy nóżki w wodzie. I bardzo się nam ta Ameryka podoba. Powiem wam tak. Nie, żeby nie ściemniać, prawda? 13 filmów o tym Marcin nakręcił, to wiesz jak było. Z samych filmów wiesz jak było, prawda? No. Marcin nie mówi po